Nocna strefa. Za konsoletą Paweł Worobiej, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy jeszcze w świątecznych, wielkanocnych nastrojach. Na pewno w nastrojach wiosennych, bo wszystko budzi się do życia, a powoli z ziemi wyłania się zieleń. Bardzo lubimy ten kolor, choćby ze względu na to, że zielony to kolor radiowej dwójki. Ale też widnieje on na okładkach płyt, które przyniosłem dziś ze sobą do studia. Zielony bo dwójka, bo wiosna, ale też bo green, czyli jedna z najsłynniejszych płyt w historii japońskiego ambientu, która kończy w tym roku 40 lat. Od niej dziś wyjdziemy i będziemy dalej zanurzać się w brzmieniach zielonych płyt z Japonii. A skoro dziś lany poniedziałek to i motyw wody oczywiście będzie się przewijać swoją drogą błękit i zieleni w kulturze Japonii, mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Na tę zieloną dźwiękową kąpiel zapraszam do pierwszej. Lany poniedziałek w nocnej strefie rozpoczynamy od zielonej kąpieli strumyku. Strumyk, czyli Creek. Taki tytuł nosi słuchana przed chwilą kompozycja Hiroshiego Yoshimury, otwierająca jego album pod tytułem Green. Te dźwięki powstały 40 lat temu w studiu Hiro 806, czyli domowym studiu Yoshimury. Green, czyli album, który stoi dziś w punktu wyjścia naszego zielonowodnego spotkania w nocnej strefie. To album, który po czterech dekadach przeżywa swoją drugą młodość, bo trzeba dodać, że twórczość Hiroshiego Yoshimury właściwie została zapomniana na długie lata. Jego nagrania w zasadzie nigdy nie podbijały list przebojów. Ukazywały się w małych nakładach, krążyły wśród pewnej wąskiej rzeszy słuchaczy. Być może częściej można było usłyszeć jego muzykę środowiskową w miejskich przestrzeniach Tokio czy Kamakury, gdzie Yoshimura zrealizował kilka instalacji dźwiękowych, a także ambient dla różnych przestrzeni, między innymi dla muzeów. Będzie dziś o Yoshimurze naprawdę sporo w nocnej strefie no i album Green nie będzie jedyną płytą tego zmarłego 13 lat temu twórcy ambientu. Jak zwykle zachęcam do kontaktu. Może ta zielono-wodna tematyka zainspiruje Państwa do napisania czegoś w temacie muzyka i natura. Jak splatają się te dwa zjawiska. Może mają Państwo swoje ulubione nagrania z podobnego obszaru, który dziś będziemy eksplorować w audycji. Adres to radio.pl Zapraszam też do komentowania na profilach społecznościowych audycji, czyli na Facebooku, facebook 2 oraz na profilu instagramowym Fondziuba. Tam odnajdą Państwo pełen spis utworów i podcasty minionych audycji. Do muzyki Hirosiego Shimury powrócimy niebawem, ale zanim to się stanie, dodam, że rzecz jasna nie będzie to jedyny kompozytor, którego dziś Posłuchamy. Tych twórców będzie naprawdę sporo, bo Ambient, Muzyka Środowiskowa i New Age wydały w Japonii, przełomu lat 80. i 90., naprawdę sporo owoców fonograficznych. Dziś zaprezentuję Państwu kilkanaście albumów z tego świata. Między innymi, w dalszej części posłuchamy płyty, yy, której nie mogło zabraknąć w Lany Poniedziałek. To muzyka syntezatorowych kropli kami Kamiyamy. Mała próbka już teraz na antenie dwójki. z Ilanego Poniedziałku. Junichi Kamiyama symbolicznie ochlapał nas kilkoma kropelkami rosy. To była kompozycja, której polski tytuł brzmiałby Iluzję Błękitu, a pochodzi ona z wydanego w 93. roku albumu Aquali Dew, tego japońskiego muzyka, do którego jeszcze powrócimy w tym wydaniu Nocnej Strefy. Będziemy się trzymać mocno tamtych lat, czyli przełomu lat 80. i 90., ale dużo czasu spędzimy też w roku 86, roku, w którym ukazują się dwie niezwykle ważne płyty jednego z największych twórców kanki ongaku japońskiej muzyki środowiskowej, czyli Hiroshiego i Yoshimury. Te płyty to Soundscape Surround i album Green, o którym już Państwo wiedzą. A zatem zagłębmy się w tych zielonych, dźwiękach w tym zielonym źródle pełnym najróżniejszych brzmień. Oto kompozycja tytułowa Green. Green, zielony, czyli nasz ulubiony kolor, bo to kolor programu drugiego polskiego radia, ale też barwa, która jest motywem przewodnim wydanego w 86 roku albumu Hiroshiego Yoshimury. Kompozycja tytułowa z tej płyty, czyli po prostu green za nami. Otwórcy tej muzyki o Hiroshim Yoshimurze, stałym słuchaczom nocnej strefy, chyba nie muszę mówić, bo to... Jeden z moich ulubionych y, przedstawicieli Kanki Ongaku, jak wiedzą Państwo. Ale dobrze, kilka słów powiem, bo ostatnio pojawiło się tu sporo nowych słuchaczy. Hiroshi Yoshimura, y, twórca urodzony w 1940 roku, zmarły w 2003. Ukończył studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wazeda na Wydziale Sztuk Pięknych w 1964 roku. Początkowo fascynowały go dokonania ruchu luksus, a także Harego Parcz'a. Występował z awangardową grupą Taj Mahal Travelers, aż przyszedł koniec lat 70. No i wielka fascynacja muzyką Erika Satiego i przede wszystkim Briana Ino. I to jest historia, która łączy Yoshimurę między innymi z naszym niedawnym gościem Kanichiro Isodą, czy jeszcze innym z naszych gości, także ważną postacią japońskiego ambientu, Yoshio Ojimą. Wszyscy mniej więcej w tym samym czasie przeżywali podobne fascynacje. Wszyscy przyłączyli się do tego nurtu, jakim był japoński ambient, kanki ongaku. Sam Yoshimura zaczął na przełomie lat 70. i 80. realizować wiele projektów z zakresu sound designu. Między innymi dla Muzeum Miasta Kusiro, y, między innymi dla domu towarowego Sejbu, potem dla licznych galerii sztuki, hoteli, no a nawet dla stacji metra. Równocześnie w zaciszu domowego studia tworzył albumy, które po kilku dekadach y, za sprawą internetu, no i za sprawą różnych miłośników, niecodziennych dźwięk, dźwięków, którzy zaczęli udostępniać te nagrania, y, choćby na YouTubie, no to ta muzyka przeżywa drugą młodość, a Green to absolutny fenomen, gdy płyta ta właściwie znikąd pojawiła się w sieci na YouTubie, bardzo szybko zyskała miliony odtworzeń, co nie znaczy, że była zupełnie zapomniana, bo jak donosi nasz stały słuchacz, pan Piotr, co jest dla mnie absolutnie sensacyjną wiadomością, ta muzyka wybrzmiewała z bardzo dużym prawdopodobieństwem w polskim eterze. Pan Piotr jeszcze przed audycją napisał do mnie taką wiadomość. Ja ten album pamiętam z Eightiesów. Niestety nie potrafię powiedzieć dokładnie gdzie i kiedy, ale przynajmniej pierwszy utwór, nawiasem mówiąc kompozycja Creek, którą dzisiaj rozpoczęliśmy nasze spotkanie, poleciał w naszym radio, pisze dalej pan Piotr. Na 100%. Bardzo prawdopodobne, że to było u redaktora Kordowicza. Postaram się dokonać śledztwa, bo sam jestem niezwykle zaintrygowany tym faktem. Zakładam, że no bardzo możliwe, że w polskim radiu odtworzono amerykańską wersję tej płyty, czyli wersję z dodanymi efektami dźwiękowymi, z tymi nagraniami natury bo no, mam wrażenie, że ta wersja wydana w 1986 roku również chyba była bardziej rozpowszechniona. No zobaczymy, co uda nam się także z Państwa pomocą dowiedzieć na temat obecności muzyki Hiroshiego Yoshimury w Polskim Radiu w latach 80. No ale wracając do samej płyty, oczywiście kolor zielony pojawia się na okładce w postaci pięknej grafiki przedstawiającej popularną roślinę doniczkową. Tą rośliną jest Schlumbergera, znana niektórym lepiej jako raczek. Ale nie tylko walory wizualne, nie tylko zieleń, którą odbieramy za pomocą wzroku, inspirowała tutaj i Yoshimure. Green to jest tytuł, no wydaje się oczywisty, ale jednak sam kompozytor pisał, że wcale nie chodziło tutaj o kolor interesowało Yoshimura raczej brzmienie słowa. To jak green układa się w ustach, jak rezonuje miękko z charakterystycznym wydłużonym i w środku, które powraca zresztą w każdym tytule utworu na tej płycie. No, wszystkie są jakby nastrojone do jednej samogłoski, a te tytuły to creek, feel, sheep, sleep, green, feet, street... I ostatnia kompozycja TV. Ale to nie wszystko, bo zakodowane tu zostało jeszcze coś więcej. Rodzaj ukrytego w partyturze akrostychu, który pojawia się w książeczce dołączonej do płyty. No i słowa. Garden, river, echo, empty, nostalgia, ground, rain, earth, environment, nature. Akrostych, który układa nam się w dwa słowa Green. Lubię to słowo, pisał Yoshimura ze względu na jego brzmienie. Mam nadzieję, że ta muzyka odda poczucie komfortu. Krajobraz naturalnego cyklu, który nazywam Green. No i jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to zieleń jawi nam się tu nie tylko jako barwa, a raczej jako stan, jako przestrzeń, nastrój, w którym dźwięki krążą jak woda, powietrze albo światło. Wracamy do tych dźwięków. Kompozycji tytułowej, kompozycji Green słuchaliśmy w tej oryginalnej japońskiej wersji bez efektów dźwiękowych. No to teraz dwa fragmenty z wersji amerykańskiej z dodanymi nagraniami terenowymi. Dwie kompozycje Sheep i Sleep. gdy natura próbuje wypchnąć życie i zieleń spod powierzchni ziemi. My w nocnej strefie słuchamy zielonej muzyki. Za nami dwa fragmenty albumu Green Hiroshi'ego i Yoshimury. Wersja amerykańska z tego samego roku, co pierwsze to oryginalne japońskie wydanie, czyli sprzed 40 lat, rok 86. No i za nami kompozycje zatytułowane Sheep i przed chwilą Sleep. Jak pisał sam Yoshimura, muzyki tej można było używać przy zwalczaniu bezsenności. Sam zresztą przyznał się, że gdy dokonywał miksu tego albumu wraz z reżyserem dźwięku, no to słuchając tych dźwięków obaj ucieli sobie drzemkę w studiu Hiroshiego i Yoshimury. I też nie mam nic przeciwko, gdyby państwo w trakcie słuchania tej muzyki Hiroshiego i Yoshimury oddawali się różnym czynnościom. No bo to muzyka, która miała bardziej towarzyszyć, wypełniać przestrzeń. Miała być jak powietrze, jak dym wypełniający pomieszczenia, jak to mówił Satoshi Ashikawa, czyli pionier japońskiego ambientu. Muzyka, którą można się delektować, przy której można medytować, można czytać, można robić najróżniejsze rzeczy, rozmawiać, choćby no, świetny towarzysz różnych rozmów, muzyka Hiroshiego i Yoshimury. No, ale teraz przed nami kolejna pozycja, kolejna zielona płyta w nocnej strefie z muzyką, y, obok której nie można przejść obojętnie, no i którą trudno traktować jako właśnie takie dźwiękowe powietrze. Bo to przed nami monumentalny zespół Geino Yamashiro Gumi. Formacja, która podobnie jak Hiroshi Yoshimura regularnie powraca w trakcie naszych nocnych spotkań. No a Dzisiaj ze względu na tę zieloną tematykę, tematykę związaną z naturą, no grupy nie mogło zabraknąć. Tym bardziej, że zapraszam Państwa od razu na spotkanie, spotkanie z Geino Yamashiro Gumi w tym miesiącu w nocnej strefie. Udało mi się porozmawiać z panią profesor Emi Nishiną, która niemal od samego początku działalności tej formacji, czyli od 50 lat jest związana z Geino Yamashiro Gumi. Opowiedziała mi sporo naprawdę ciekawych historii na temat tego zespołu, między innymi na temat tego, jak powstawała słynna ścieżka dźwiękowa do anime Akira. To spotkanie z Yamashi Yamashirogumi prawdopodobnie za dwa tygodnie w nocnej strefie. No, a my posłuchamy nagrania, które powstało dwa lata po premierze Akiry. Yy, muzycznie, dźwiękowo yy, jest to rzecz utrzymana w podobnej estetyce, w podobnym yy, duchu. A więc mamy tutaj monumentalny chór Geino Yamashirogumi. Mamy elementy muzyki etnicznej, między innymi z Europy Wschodniej, z Afryki, z Azji Południowo-Wschodniej, między innymi z Indonezji. Yy, mamy elektronikę, mamy syntezatory, no i mamy też odgłosy natury, dźwięki natury, które są wszechobecne. wszechobecne. A mowa o albumie Echofoni Gaia, czyli albumie zawierającym suite powstałą z myślą o międzynarodowej wystawie ogrodniczej EXPO w Osace w roku 90. Ta muzyka wybrzmiewała podczas no, takiej specjalnej, monumentalnej prezentacji instalacji wodnej zainstalowanej właśnie na EXPO w Osace w roku 90. Instalacji wykorzystującej również światło, oczywiście wodę, dźwięk. No i efekt hipersoniczny, który założyciel grupy Siodzi Yamashiro odkrył i który przez długie lata badał. Mówiąc w skrócie, efekt hipersoniczny to jest efekt wywoływany przez dźwięki, których nasze ucho nie jest w stanie. Odebrać, czyli pewne częstotliwości, najczęściej te bardzo wysokie częstotliwości, które pojawiają się choćby w brzmieniu lasu deszczowego, i tutaj nagrania terenowe z dżungli także wybrzmią. No i efekt hipersoniczny można też uzyskuje, uzyskać w muzyce gamelanowej. Okazuje się, że częstotliwości wydawane przez instrumentu gamelanu też wychodzą daleko poza zakres słyszalności. Posłuchajmy oto finałowy fragment, czyli epilog suity Ekofonii Gaia grupy Geino Yamashirogumi, rok 90. dźwiękowy hołd dla matki Ziemi, czyli ekofonii Gaja. Monumentalne dzieło grupy Geino Yamashiro Gumi, przedstawione po raz pierwszy w trakcie międzynarodowej wystawy ogrodniczej Expo w Osace w 1990 roku. No i muzyka, która towarzyszyła instalacji wodnej prezentowanej w trakcie tamtego Expo. W nocnej strefie słuchaliśmy finału tej monumentalnej suity. To był epilog ekofonii Gaia. Rok, przypominam, 90, No i coś zupełnie innego. Muzyka jakby na innym biegunie niż to, co proponował Hiroshi Yoshimura. Zupełnie coś innego niż jego minimalistyczne, pełne przestrzeni i ciszy kompozycji. kompozycje elektroniczne. Wracamy, wracamy do tego twórcy, o którym na, jeden z naszych słuchaczy na Instagramie napisał tak. i Evangelis potrafili tworzyć tak precyzyjnie piękne harmonie, że prąd tylko się grzecznie słuchał i pracował w ich wszystkich cudnych, starych syntezatorach. No to posłuchajmy jeszcze raz, jak to wszystko pracowało, jak to wszystko płynęło w tych... W lany poniedziałek słuchamy tym razem błękitnego albumu, albumu Hiroshiego Yoshimury sprzed 40 lat. Soundscape Surround, kompozycja Green Shower.